Jesteśmy na polach w Jarosławcu, koło Środy Wielkopolskiej. Naszym rozmówcą jest pan dr Błażej Chudziński, firma Adop. Mam kilka pytań do pana, panie doktorze. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia to spotkanie rolników na polu w połączeniu z dziennikarzami? Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego spotkania. Przede wszystkim dopisała frekwencja. Mamy dzisiaj około 170 rolników. No i wiodące tytuły prasowe, w tym raport rolny oczywiście. Zainteresowanie duże, przede wszystkim zainteresowanie stanem upraw. Oczywiście dominują pszenice, rzepak, wschodząca kukurydza. Bardzo dużo konkretnych pytań co do stosowania fungicydów, co do stosowania nawozów do lisnych, no i oczywiście odmian, bo te technologie tutaj były prezentowane, również zainteresowane sprzętem firmy John Deere. Które z pytań najbardziej utkwiło Panu w pamięci, które zadał jakiś uczestnik czy ktoś z będących na, na pokazie, na prezentacji, na poletkach? Pytanie było bardzo konkretne. Ile razy można zastosować nawożenie borem w rzepaku? Odpowiedź jest oczywiście, że nie ma jakiejś ograniczonej ilości. My w swoich zaleceniach ograniczamy się do ilości około 1 kg czystego boru na hektar rzepaku, poczynając od jesieni, czyli razem ze stosowaniem karyksu na przykład podajemy pierwszą dawkę boru, a potem następne w granicach czterech razy, co jest bardzo uzasadnione ze względów na pobieranie boru, który się trudno przemieszcza w profilu rośliny, jest trudno transportowany z ruchami wody, a więc trzeba go podawać systematycznie. Ostatnią dawkę boru podajemy razem z zabiegiem na opadanie płatków w rzepaku, czy z piktorem, czy z innym fungicydem. A co Państwo w tej chwili jako firma Adopt proponuje czy Rolnikom, którzy uprawiają tego typu uprawy jak kukurydza, coś co w tej chwili zaczyna dopiero wychodzić z ziemi albo ewentualnie wyszło. Prawda? Jakiego typu nawozy polecacie? Co może Pan polecić naszym słuchaczom do zastosowania z marką Adop w wielu technologiach nawożenia byliśmy pionierami i nadal nimi jesteśmy. Pamiętam 20 lat temu, gdy zaczynaliśmy promować nawożenie do listne borem w rzepaku. Była to nowość. W tej chwili to jest na pewno standard i nikt, kto poważnie podchodzi do uprawy rzepaku, nie ogranicza stosowania boru w tej uprawie. Natomiast zauważam podobną sytuację w uprawie kukurydzy, jak chodzi o cynk. Cynk jest pierwiastkiem bardzo ważnym dla kukurydzy szczególnie, bo ona jest po prostu bardzo wrażliwa na niedobór cynku. Natomiast oczywiście inne uprawy również wymagają nawożenia tych mikroelementem. Kukurydza, dla przypomnienia, podam, że pobiera około 400-500 gramów tego bardzo ważnego mikroelementu. Między innymi ważnego z tego powodu, że jest odpowiedzialna za gospodarkę auksynami, czyli rozwój wydłużeniowy rośliny, zapylanie, tworzenie pyłku, a więc w okresie zawiązywania się ziarniaków, gdy cynku brakuje, mamy wyraźne obniżenie plonu, a także steruje gospodarkę azotem, czyli można spokojnie Spokojnie, e, ograniczyć nawożenie azotem dzięki temu, że damy odpowiednią ilość cynku. No i od tego roku w, na rynku wprowadziliśmy nasz najnowszy nawóz, nazywa się ADOP 2.0 ZN IDHA. Długa nazwa, ale nie trzeba się jej bać. E, nawóz ma 100 gramów czystego cynku w swoim składzie w postaci helatu bioroskładalnego IDHA. No i jako pierwszy na świecie ma dodatek tensydów, które zdecydowanie polepszają wchłanialność tego mikroelementu, przez liście kukurydzy i dzięki temu Łatwo się przemieszczają do ziarniaków, tam gdzie jest po prostu potrzebny. Także polecamy gorąco w fazie 4-6 liści zastosować 1,5 kg tego helatu i za około 2 tygodnie, kiedy kukurydza będzie miała w granicach 9 liści, drugą dawkę tego helatu, czyli łącznie 3 kg. Można to połączyć z zabiegami herbicydowymi albo z naszym basfoliarem 6, -6 jeżeli będzie taka potrzeba oczywiście. Gdzie firmy Adop będzie? Będziemy mogli spotkać w najbliższym czasie, gdzie na jakichś poletkach, czy na jakich wystawach, na jakichś targach rolniczych? No, oczywiście staramy się być wszędzie, gdzie możemy. Spotkań jest bardzo duże i jesteśmy partnerem firmy BASF, a więc wszystkie warsztaty Agroakademii, tam uczestniczymy. W tej chwili Agroakademia przemieszczają się na północ Polski w okolicach Pyrzyc. Harmonogram na pewno na stronie internetowej Agroakademii BAZEF-u. Niedawno obchodziliście państwo 20-lecie swojej działalności. No za 4 lata będzie 25 lat firmy Adop. Czego państwu życzyć na najbliższe 4 lata? Muszę panie redaktorze sprostować. 25-lecie już obchodziliśmy, także za 5 lat będziemy mieć 30-lecie. Bardzo przepraszam za tą moją Pomyłkę, ale to po prostu w ferworze naszej rozmowy. Byłem na tej uroczystości i po prostu przejęzyczenie dziennikarskie. Oczywiście. Czego Państwu życzyć na najbliższe lata? rzeczowej konkurencji przede wszystkim, bo jesteśmy merytoryczni i staramy się konkurować sprawami prawami merytorycznymi, a nie marketingowymi, co niestety się bardzo często zdarza. Bardzo często ktoś sugeruje, że ma mikroelementy schelatowane, a nie jest to zgodne z prawą, nie jest to zgodne z ustawą nawozową, która obowiązuje w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Bardzo Panu dziękuję za, za naszą rozmowę i życzymy, życzę Panu, żeby no tak było, żeby ten marketing nie dominował. nie dominował. Dokładnie tak, tak. Rolnicy potrzebują prostych, tanich rozwiązań. Staramy się im to przekazać najtaniej i najlepiej, jak potrafimy.